Dom wydawniczy Rebis przedstawia Filip K. Dick, człowiek z Wysokiego Zamku Przekład Lech Jęczmyk, czyta Grzegorz Pawlak Mojej żonie Tessie i synowi Christopherowi Z wielką miłością Autor Rozdział pierwszy Od tygodnia pan Childen z napięciem przeglądał swoją pocztę ale cenna przesyłka z gór skalistych nie nadchodziła. Kiedy w piątek rano otworzył sklep i zobaczył, że na podłodze pod drzwiami leżą tylko listy, pomyślał, że czeka go przeprawa z zagniewanym klientem. Nalawszy sobie kubek herbaty ze ściennego dystrybutora, wziął szczotkę i zaczął zamiatać. Wkrótce frontowa część sklepu pod nazwą Amerykańskie Rzemiosło Artystyczne była gotowa na przyjęcie klientów. Wszystko lśniło. W kasie zapas drobnych, świeże nagietki w wazonie, dyskretna muzyka z radia. Ulicą śpieszyli biznesmeni do swoich biur przy Montgomery Street. W oddali przejechał tramwaj linowy. Childen przystanął i przyjrzał mu się z przyjemnością. Kobiety w długich, barwnych, jedwabnych strojach. Im też się przyglądał. Telefon. Odwrócił się, żeby go odebrać. Słucham? Odpowiedział mu znajomy głos. Childen poczuł skurcz serca. Tu pan Tagomi. Czy ten mój plakat rekrutacyjny z wojny secesyjnej już nadszedł? Może pan pamięta, że miałem go otrzymać w zeszłym tygodniu? Wymagający ostry ton na granicy grzeczności, ledwie zachowujący pozory. Czy nie tak się umawialiśmy, kiedy dawałem zaliczkę? To ma być prezent. Czy pan rozumie? Mówiłem przecież, chodzi o klienta. Rozległe poszukiwania zaczął Childen, które prowadziłem na własny koszt, szanowny panie Tagomi, w sprawie obiecanej przesyłki mającej nadejść, jak panu wiadomo, z zagranicy, a zatem nie nadeszła. Nie, szanowny panie Tagomi, lodowate milczenie. Dłużej czekać nie mogę, powiedział wreszcie Tagomi. Rozumiem Childen patrzył ponuro przez okno wystawowe Na ciepły, pogodny dzień i biurowce San Francisco Coś zastępczego zatem Co pan radzi? Panie Childan Tagomi z rozmysłem błędnie wymówił nazwisko Obraza, od której Childen zaczerwienił się po uszy Hańba dla firmy Straszne upokorzenie Lęki, ambicje i udręki Roberta Childena skłębiły się Zalały go krępując mu język. Jąkał coś, dłoń kleiła mu się do słuchawki. Powietrze w sklepie przesycone było zapachem nagietków. Rozbrzmiewała muzyka, lecz on miał uczucie, że to nie w jakimś dalekim morzu. Może zdołał wyjąkać maselnica, maszynka do lodów z roku 1900. Umysł odmawiał mu posłuszeństwa jak tylko człowiek zapomni, jak tylko zacznie oszukiwać sam siebie. Miał 38 lat i pamiętał okres przedwojenny. Inne czasy. Franklin Delano Roosevelt i wystawa światowa, dawny, lepszy świat. Czy mógłbym przywieźć różne interesujące okazy do miejsca...